Już ósma. Poranek dwój. Jest wtorek, 21 kwietnia, 111 dzień roku. Słońce w Znaku Byka wzeszło 27 minut po 5, a zajdzie 44 minuty po 19. Dzień będzie trwał 14 godzin i 17 minut. Imieniny obchodzą Aleksandra, Anselm, Apoloniusz, Bartosz, Felix i Konrad. Życzmy Państwu zdrowia i dobrego dnia. Pogoda. Na wschodzie i południu Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami w okolicach południowej Ukrainy, Rumunii, Morza Egejskiego i wschodniej Rosji oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu z nad Islandii. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, napływa chłodne powietrze, polarne, kontynentalne. Czuć to zresztą, chciałoby się powiedzieć pod koniec kwietnia, że zaledwie od 7 stopni Celsjusza na Heru i w Karpatach do 13 na zachodzie kraju. Niebo będzie nad większością kraju niemal bezchmurne, na południu będzie się chmurzyć i tam nadal miejscami mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Przynajmniej nie grozi państwu susza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany okresami porywisty północny i północno-wschodni. część koncertino na Ruki Orkiestrę Karla Marii von Webera. W roli waltornisty wystąpił Martin Owen, w roli orkiestry BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Wilsona, a ze mną ponownie w studiu Tomasz Cudowski. Dzień dobry. Przegląd prasę. Czyli już nie mają państwo wątpliwości w jakiej roli, ale zanim przejdziemy do sedna, czyli do tych szeleszczących stron, to zapytam cię, czy jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze, częściej wybierasz własne półki domowe, czy instytucje? Albo, no, nie wiem, czy można powiedzieć częściej, no jednak to, co w domu jest zawsze pod ręką, ale tak. czy często wybierasz instytucje? Powiedzmy, że 50-50 udzielę. Aż tak? Odpowiedzi. Znaczy, jeśli chodzi na przykład o kino, to błogosławieństwem są platformy streamingowe, bo jeśli chodzi o kino, to jako dziedzina sztuki kultury uwielbiam, ale jako przybytek, jako budynek, że tak powiem, od jakiegoś czasu omijam. Tak, a ja właśnie zupełnie odwrotnie a... uwielbiam kino, jak filmy, to tylko w kinie. Zresztą, ale bardziej z tobą pan Jerzy by się zgodził, który napisał maila, ponieważ mam daleko do filharmonii i nie za często zdarza mi się wyjeżdżać na koncerty do Krakowa czy nawet Katowic. Muszę więc korzystać z transmisji. Oczywiście najczęściej są to koncerty w dwójce, ale wielokrotnie korzystam też z telewizji Arte, którą Chciałbym polecić. Transmisje z festiwali, oper i filharmonii są na najwyższym poziomie. Ostatnio mogłem obejrzeć na przykład Pasję Janową w choreografii Saszy Waltz czy wysłuchać maratonu ze wszystkimi dziełami organowymi Bacha. No i w telewizji Arte też wiele świetnych dokumentów, filmy fabularne, więc można się rzeczywiście zainteresować, bo to nie jest płatny streaming. No jeśli chodzi o koncerty, to jednak wolę przeżywać osobiście. No tak, ta wibracja A... po dźwięku w powietrzu, to jest zupełnie co innego. A skoro jesteśmy przy muzyce, to przechodząc już do przeglądu prasy, to chciałem państwa zachęcić do sięgnięcia po najnowszy numer ruchu muzycznego. Tu z okładki patrzy na nas pani Lidia Zielińska, kompozytorka, pedagogzka, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. A to za sprawą obszernego wywiadu z panią Lidią, który jest, ten wywiad został pomieszczony w książce po prostu za dużo słów. Rozmawiają Lidia Zielińska, Anna Zielińska i Dominik Puk. Książka ukaże się nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jesienią tego roku. A Państwu chciałem fragment, y, dwa fragmenty zacytować tytułem Zachęty. Y, tytuł, fragmenty wyrwane z kontekstu, więc trochę... Słuchamy y, z lekkim niepokojem. Y, jak świat idei przekłada się na wybór dźwięków lub środków dźwiękowych? Tak brzmi jedno z pytań. Y, na co pani Lidia odpowiada? Po prostu wybieram to, co moim zdaniem będzie przekonujące. Coś, co ma moc. Albo w każdym razie potrafię to tak poukładać, aby mocy nabrało. Oczywiście albo się uda, albo się nie uda. W takim razie jaką moc mają dźwięki, które moglibyśmy nazwać odrzuconymi albo odpadkami, pytają pytający. Teraz paduj, panuje moda zero waste, odpowiada profesor Zielińska. Ja zaś doskonale pamiętam czasy niedoboru, kiedy wszystkiego brakowało. Więc zero waste to było oczywistą strategią. W dodatku jestem z Poznania, gdzie nigdy niczego się nie wyrzucało, bo może się przydać. Jestem... Cały czas myślę, że mówisz o dźwiękach. <laughs> tak. A czasami nadać... Jestem z tych, którzy nie wybierają ciągle nowego, tylko próbują stare reaktywować, odnowić, a czasami nadać mu nową rolę. Pytasz o dźwięki odpadki. Przez wiele lat robiłam warsztaty, które nosiły tytuł Dźwięki ze śmietnika. Chodziło w nich o to, żeby nie odrzucać niczego, na co się natrafi, tylko przyjrzeć się temu uważnie pod lupą. Żeby zobaczyć, docenić, że tam ciągle jeszcze tkwi potencjał. A potem wystarczy to tylko oczyścić, wypolerować i rzecz nabiera zupełnie nowej ranki. Ach, łatwizna. <słyski> Każdy potrafi. Do ruchu muzycznego zachęcamy Państwa, żeby zaglądać. Teraz sięgamy po kino, które już gościło na łamach przeglądu prasy, ale niezwykle ciekawe tematy się tu pojawiły, naprawdę warte zasygnalizowania. Na przykład artykuł Weroniki Rokickiej poświęcony relacjom Indii i Pakistanu, czyli dosyć zaognionym, że tak powiem, no gorący, gorącemu punktowi na mapie świata i temat artykuł jest poświęcony tematowi, w jaki sposób te relacje są widoczne na ekranach kin. A są najbardziej kasowym filmem indyjskim zeszłego roku okazał się Durandar, reprezentujący wysokie, budżetowe kinoakcji. Trwająca 3,5 godziny superprodukcja śledzi losy dzielnego indyjskiego szpiega, który infiltruje pakistańskie ugrupowania terrorystyczne i gangi, by chronić Indię przed przemocą wrogiego sąsiada. Mimo, że tłem fabuły są wydarzenia historyczne. Między innymi ataki na indyjski parlament w 2001 roku, wiele, lat, wiele jest też inwencji twórczej. Przeciętny widz nie umie jednak odróżnić faktów od fikcji, a ta obejmuje nie tylko przygody głównego bohatera, ale też wiele elementów rzeczywistości w Pakistanie, pisze Weronika Rokicka. Film jednoznacznie kierowany jest do Indusów, którzy z łatwością zignorują brak zniuansowania w przedstawianiu sąsiedniego państwa. Ta łatwość wynika w dużej mierze z przyzwyczajenia. Konflikt indyjsko-pakistański trwa już prawie 8 dekad, a indyjskie kino nieraz się do niego odnosiło, zazwyczaj dość schematycznie portretując zwaśnione strony. No i z analogiczną sytuacją mamy w przypadku kina rosyjskiego współczesnego, jeśli chodzi o relacje rosyjsko-ukraińskie, no to tutaj e, kierunek czy wnioski są e, jednoznaczne i jednostronne, powiedziałbym. A teraz dla, coś dla tych z Państwa, którzy siedzą jeszcze przy śniadaniu albo zamierzają. Mam nadzieję, że nie będzie o świńskich uszach. <śmiech> nie, ale będzie o e, dwóch zjawiskach związanych z jedzeniem i takich zjawiskach niezbyt e, korzystnych powiedzmy. Opisuję to w Newsweeku Um, Czyli teraz to Wasz Cudowski będzie nam odbierał apetyt, <laughs> proszę Państwa. W pewnym sensie tak. Tekst Doroty Romanowskiej o dwóch zjawiskach yy, związanych z pożywieniem. Mianowicie jedno nazywa się food noise, a drugie syndrom ostatniej wieczerzy. I z yy, oboma po, musi sobie radzić psychoterapia, pisze autorka. Planujesz obiad dla rodziny, robisz listę zakupów, ślinka ci cieknie na myśl o zapiekance czekającej w lodówce. Takie myślenie o jedzeniu jest całkiem normalne, ale kiedy ta myśl staje się natrętna, uporczywa i pojawia się wtedy, gdy nie jesteśmy głodni, może stać się problemem. Pisze autorka. Yy, ciągle zaabsorbowanie jedzeniem naukowcy nazywali właśnie food noise. Pacjenci opisują go jako szum w głowie, wręcz obsesyjne myślenie o jedzeniu. Te natrętne myśli, które nie dają spokoju, nie dotyczą tylko tego, co dana osoba chce zjeść, ale też polegają na analizowaniu kalorii, myśleniu o tym, co będę jeść później, mimo że w tej chwili już jem jakiś posiłek i czy to, co jem jest zdrowe. Tych myśli jest tak dużo, że zakłócają normalne funkcjonowanie i nie pozwalają odpocząć. To cytat z pani Ewy Godlewskiej, prezeski Fundacji na rzecz leczenia otyłości. A, A to drugie, drugie właśnie? Właśnie, drugie zjawisko, czyli Centrum Ostatniej Wieczerzy to posiłek osób y, dzień przed rozpoczęciem restrykcyjnej diety, A. leczenia farmakologicznego. Kto nie logicznego. przeżył, ten nie wie. <laughs> tak. No właśnie, okazuje się, że prawie połowa pacjentów, y, którzy robili sobie taką imprezę pożegnalną, czyli takie roz, zupełnie niepohamowane jedzenie na pożegnanie, y, po zakończeniu diety, po pewnym czasie zaczyna szybko przybierać na wadze. No, czyli jest związek. O, nie wiadomo, czy to z tym proszę państwa, no z tymi właśnie. dietami, no ale można poczytać. Tak, no, ale jeśli tłumaczą to naukowcy, to, to poczytać warto. Część specjalistów uważa, że ludzie urządzają sobie ostatnią wieczerzę, chcąc oswoić stratę, smutek, uroczyście zakończyć dawny styl życia. Jeśli ostatnia wieczerza jest traktowana jako pożegnanie z dotychczasowym życiem, nie zmienia ona tego, co dzieje się w głowie osoby chorej. Jeśli taka osoba nie pogodzi się ze zmianą stylu życia, to choroba wróci. Zapewnia Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka. Ale jeśli macie państwo coś dobrego, zdrowego na śniadanie, to zapomnijcie o tym, co przeczytaliśmy. <grym> Proponował Tomasz Cudowski, któremu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. <grym> Do usłyszenia. Thank you. słusznie. Pogania nas trochę muzyka Józefa Hajdna w wykonaniu kwartetu Kiaro ponieważ już prawie 21 minut po godzinie 8, a jeszcze przed rozmową z twórcami raportu um, Aktywni i Nieobecni o uczestnictwie Polaków w kulturze jeszcze jedna wizyta w innej instytucji kultury, a raczej właściwie w pewnej, dość nowej i nowoczesnej instytucji kultury. W siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie trwa rekonstrukcja słynna Czarnego Pokoju zaprojektowanego przez Zofię i Oskara Hansenów, czyli studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Z tej okazji odbywają się specjalne wydarzenia, które przybliżają historię tegoż studia w dialogu z głosem współczesnych kompozytorów. Wczoraj w sali kinowej MSN Aleksandra Słysz wykonała kompozycję The Long Pause Given Way Dwa, napisaną specjalnie na syntezatory modularne ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Monika Kopcik zapytała kompozytorkę, jak to szczególne instrumentarium wpłynęło na proces powstawania utworu. Cało Formans zdecydowanie ustanowiły te oto właśnie instrumenty, które były dla mnie dużym też wyzwaniem. Zaczynając od tego, że instrumenty oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, są instrumentami, są do grania, są do wytwarzania, generowania dźwięku. Natomiast te systemy, które tutaj mamy, one były przeznaczone do pracy studyjnej, do nagrywania, tworzenia muzyki do filmów, do projektów teatralnych, do nagrywania na taśmę. Więc y, te możliwości wykonywania muzyki na żywo na nich są przez to ograniczone w jakiś sposób. Ja bardzo często pracuję z systemami nierównomiernej temperacji, więc tutaj to był kolejny jakiś taki element z jednej strony ograniczający, z drugiej strony musiałam właśnie poszukać może trochę bardziej kreatywnych rozwiązań. I z tego powodu chociażby tu taki największy syntezator, który właśnie widzimy, mógł 35 on na przykład nie posiada żadnego sekwensera, czyli żadnego elementu, który umożliwiłby właśnie jakąś kontrolę zmiany częstotliwości, zmiany wysokości dźwięku w czasie. Z tego powodu zdecydowałam się na to, żeby użyć modułów z mojego systemu własnego, który pozwolą mi te sekwencje właśnie wprowadzać. To mi też umożliwiło wprowadzenie w jakimś stopniu nierównomiernej temperacji, rozszerzenie właśnie tego kolorytu. Więc trochę to była walka, ale wreszcie instrumentów, czy Polimuk, czy VCS3, te instrumenty po prostu zaakceptowałam to, co mi dały, jakie możliwości mogłam z nich wykrzesać, i starałam się właśnie pracując z nimi, dotrzeć do nich i wpaść na jakieś pomysły, które były dla mnie satysfakcjonujące. Z tego co mówisz wynika, że rekonstrukcja Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia to nie jest taki projekt nostalgiczny, żeby po prostu grać na instrumentach, które mają swoją historię i to bardzo bogatą historię radiową, ale właśnie w pewien sposób traktować je jako punkt wyjścia do tego, żeby dawać im takie życie, które niekoniecznie ma tylko być odtworzeniem historii. Jak wyobrażasz sobie w takim razie, mając już dłuższy kontakt z tym instrumentarium, to jak może wyglądać studio Hansenów odtworzone w przyszłym roku? To znaczy oczywiście, co zawsze bardzo mocno podkreślam, walor historyczny tych wszystkich urządzeń i to, że my mamy taką instytucję jak Studio Eksperymentalne Polskiego Rady i mamy tak bogatą i piękną historię muzyki elektronicznej, powstania muzyki elektronicznej w drugiej połowie XX wieku jest ważne i jest konieczne, żeby to pielęgnować. Ja też zawsze powtarzam, że właśnie granie na tych instrumentach, organizowanie projektów, w których się wykorzystuje te instrumenty, jest równie istotne, żeby po prostu je użytkować, ponieważ jeśli one nie są użytkowane, to zaczynają się psuć. I to jest niestety brutalna prawda, więc bardzo się cieszę, że MSN tutaj podjął próbę przywrócenia studia Hansena. Wiem, że jeszcze projekt nie jest ukończony, mam bardzo głęboką nadzieję, że uda się znaleźć środki na wykończenie tego studia i że właśnie wracając tutaj do twojego pytania, ten walory historyczny będzie wykorzystany równie mocno, natomiast w praktyce oczywiście większość artystów a przynajmniej duża część, wydaje mi się, chce podejmować temat historyczny, natomiast wprowadzać też nowe elementy. Albo w ogóle się odrywać od tych zaprzeszłych motywów i po prostu, mając takie narzędzia, jakie ma, tworzyć współczesny język muzyki. Więc myślę, że takim właśnie pięknym gdzieś tam spojrzeniem na to jest umiejętność wykorzystania tych historycznych walorów, gdzieś tam do docenienia tego, co, co te instrumenty mogą dać, ale postarania się skontrastowania tego, czy no po prostu wykorzystania tego w, oczywiście we współczesnym kontekście. Jestem bardzo szczęśliwa, że to się dzieje. Ewa Szczecińska. Z potężnej sali kinowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która jest jak czarny pokój, tylko do potęgi Entej. Tydzień temu wysłuchaliśmy kompozycji stworzonych w studiu eksperymentalnym i pamiętam, że Przebywałam podczas tego koncertu w fantastycznym gronie, bo przede mną siedziała Barbara okoń -Makowska. Ona realizowała ten koncert, a to jest osoba, która pracowała jako reżyser dźwięku w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Na koncercie była też Ewa guziałek tubelewicz reżyserka dźwięku. Obecnie realizuje przede wszystkim koncerty i nagrania płyty ale kiedyś też pracowała w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. No i na koncercie był też Bolek Błaszczyk, który no, przyczynił się do hmm, mody na Studiu eksperymentalne Polskiego Radia, odkrywając 15 lat temu muzykę Eugeniusza Rudnika. Natomiast hmm, dziś to, co się dzisiaj wydarzyło, to było bardzo wzruszające, ponieważ na zrekonstruowane już instrumenty studia eksperymentalnego Polskiego Radia utwór skomponowała Aleksandra Słysz. I powiem to z pełną odpowiedzialnością, jest to jedna z najwybitniejszych obecnie osobowości polskiej muzyki współczesnej. Utwór był cudowny. Czekamy na to, co przed nami, bo 70-lecie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia będziemy świętować za rok. I już możemy teraz zdradzić, że my, dwójka Polskie Radio, zamawiamy na tę okoliczność nowy utwór u młodych kompozytorów. Bardzo się na to cieszę. Szczegóły specjalnego zamówienia dwójki, o którym wspomniała Ewa Szczecińska będziemy Państwu przybliżać na naszej antenie. Podczas koncertu w MSN zabrzmiała również kompozycja holenderskiego artysty Tomasa Ankersmita przeznaczona na syntezatory Search, z których artysta korzystał podczas wizyty w historycznych studiach m.in. na Uniwersytecie Harvarda i w paryskim JRM. A my teraz posłuchamy muzyki XVIII-wiecznej. To będzie duet z opery Orfeusz i Krzysztofa Wilibarda-Gluka w wykonaniu Elzy Dreisis i Jakuba Józefa Olnińskiego. Na zegarze 31,5 minuty po godzinie 8. Goście, dwójki. Dziś w studiu jestem sama, ale łączymy się z profesorem Markiem Krajewskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesorem Mikołajem Lewickim z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A łączymy się, ponieważ są panowie bardzo ważnymi członkami zespołu, który przygotował raport Aktywni i Nieobecni, kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze. Te, prezentacja tego raportu otworzyła drugie forum Narodowego Obserwatorium Kultury, które to forum odbyło się we Wrocławiu w, ubiegły, w ubiegłym tygodniu. Jakie tam wnioski padły z dyskusji, być może zdążymy powiedzieć na koniec naszej rozmowy. Ale chciałabym zacząć od samego raportu, ponieważ już kilka słów w jego tytule może budzić wątpliwości. Przede wszystkim to sformułowanie, myślę, że też od razu pokazujące pewne nowe podejście do badań uczestnictwa w kulturze Polek i Polaków, czyli kontekstowe badania uczestnictwa. Panie profesorze, zwracam się do profesora Marka Krajewskiego. Na czym polegało to badanie? Wyszliśmy z takiego założenia, że dzisiaj nie wystarczy już liczyć tylko i wyłącznie tego, ile razy Polki i Polacy bywają w kinie, w teatrze. że Dużo ważniejsze jest jednak poznawanie tego, dlaczego w tych miejscach bywają, a więc odkrywanie ról, funkcji i znaczeń tego uczestnictwa w kulturze i dlatego zapytaliśmy, próbowaliśmy odtworzyć, w jaki sposób te praktyki kulturalne są zakorzenione w życiu codziennym. Więc próbowaliśmy najpierw odtworzyć właśnie ten szeroki kontekst, w którym ludzie działają, zrekonstruować to, jak wygląda ich codzienność, a dopiero potem pytać, jakie miejsce zajmuje w tej strukturze, w tym, w tym kontekście właśnie uczestnictwo w kulturze, stąd Stąd nazwa właśnie tych, tych badań. One dokładnie polegały na, tak, mhm. tak, dokładnie polegały na tym, że, że najpierw pytaliśmy o czynności, które poprzedniego dnia wykonywali nasi badani, a następnie, kiedy wskazali na przykład, że pracowali albo dojeżdżali do pracy, czy się uczyli, to pytaliśmy o to, czy, czy w trakcie tych czynności miały miejsce jakieś aktywności kulturalne, więc czy coś czytali, czy coś oglądali, czy, czy czegoś słuchali. Zapytywaliśmy też, z kim to robili, o jakich porach się to odbywało, przy pomocy jakich e, urządzeń, a więc bardzo bogaty zbiór informacji nie uzyskaliśmy dzięki temu. Ta podstawowa grupa to było próba 1026 osób, ale jeśli się nie mylę, jakby do tego była taka próba druga, osób, które zawodowo są związane z kulturą. Tak, tylko to był trochę inny typ badań. Profesor Mikołaj Lewicki. Tak jest. Myśmy uzupełnili sondaż, badania sondażowe, które jakby mają roz... pokazać zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze w całym społeczeństwie i dać taki obraz całości społeczeństwa. Oprócz tego przeprowadziliśmy badania, które się nazywają jakościowe i polegają na rozmowie, która ma odtworzyć kontekst specyficznych grup dla nas. To znaczy z jednej strony przedstawicieli instytucji kultury, którzy organizują wydarzenia, inicjatywy, edukację kulturalną i tak dalej, tak dalej. Z drugiej przyglądaliśmy się także specyficznym uczestnikom, młodym osobom, które są aktywne w sie sieci cyfrowej i były dla nas takimi przewodnikami mm, po świecie, w którym właśnie ta rzeczywistość cyfrowa, aktywność w niej mm, jest dominująca. Jakby określa de facto uczestnictwo w kulturze, pokazuje, w jaki sposób ludzie tworzą relacje, co dla nich jest ważne itd. Tak Myślę, jeszcze może powiedzmy, choć to trochę już wypłynęło z tego, co profesor Marek Krajewski powiedział na temat tych dodatkowych pytań dotyczących dojazdu czy, czy pracy zawodowej, jak, pan, jak panowie, czy jak państwo badacze wszyscy rozumieli kulturę, bo to nie jest tak wąsko rozumiana ścieżka, jak czasami sobie wyobrażamy, że właśnie uczestnictwo w kulturze to wyłącznie wyjście do kina, czy do opery, czy do muzeum, prawda? Tak, my, my założyliśmy, że znajdujemy się gdzieś po środku na takiej skali bardzo wąskiego rozumienia kultury, w którym ona jest utożsamiana po prostu z tym, co jest prezentowane w instytucjach kultury, a takim bardzo szerokim sposobem rozumienia kultury nazywanym antropologicznym, no, gdzie tą kulturą jest każda uwzorowana ludzka działalność. My przyjęliśmy, że interesować nas będzie korzystanie z dóbr kultury, a więc wytworów człowieka o, o charakterze dzieł, ale jednak dokonujące się właśnie w tym kontekście również pozainstytucjonalnym, czyli na przykład w czasie dojazdów do pracy albo w czasie spożywania śniadania. I jak rozumiem nie tylko kultura wysoka, tak zwana, czyli ta recenzowana w niskonakładowych czasopismach na przykład, tylko po prostu również kultura popularna, również muzyka popularna, tak? Jak najbardziej Chyba bym dodał tutaj również. Mhm. Profesor Mikołaj Lewicki, co by pan pośpieć? Powiadam tutaj jeszcze, że w tym szerszym rozumieniu, czyli tworzeniu znaczeń do aktywności kulturowej, też zaliczamy takie aktywności jak słuchanie podcastów, które mogą być na temat wcale nie związany z kulturą, ale służą do tego, żeby później z kimś rozmawiać o tym, albo dowiadywać się o świecie i tworzyć jego znaczenia. Um, i w, dzięki temu możemy też zmapować um, aktywności, które Klasycznie, można powiedzieć, standardowo wiążemy z kulturą takie jak słuchanie muzyki, oglądanie filmów, z treściami, które zdają się być gdzieś na granicy. No bo podcast, który z jednej strony popularyzuje muzykę, a z drugiej strony jest pewnego rodzaju recenzją gdzieś y, przecina dwa porządki. Porządek, w którym mieliśmy y, różnego typu źródła muzyki, dowiadywania się o muzyce, z porządkiem, w którym mieliśmy osoby, które mówiły nam, co warto przesłuchać, y, y, co jest godne polecenia itd., itd. Stąd to rozszerzone, to kontekstowe pojęcie uczestnictwa w kulturze no właśnie pozwala jakby pokazać w gruncie rzeczy równoczesność bardzo wielu czynności, które ludzie wykonują. Bardzo rzadko zaledwie 20%, jak pokazały nasze badania, zaledwie 20% czynności codziennych związanych z uczestnictwem w kulturze jest wykonywanych ekskluzywnie. Czyli tylko na tym się skupiamy. Żyjemy w świecie równoczesności i to bardzo dobrze pokazały te badania. Też już tutaj padło kilkukrotnie słowo podcast. Podcasty też coraz bliższe Polskiemu Radiu od paru lat. Mogą Państwo zaglądać na naszą stronę internetową podcastypolskieradio.pl. Tam ogromna oferta i bardzo mnie ucieszyły wnioski z tego raportu, że współczesna kultura wcale nie jest, jak często myślimy, wizualna, obrazkowa, tylko właśnie audialna. Tak, przynajmniej wynika z tych danych procentowych, prawda? Tak jest. To jest najbardziej powszechna i popularna aktywność Profesor Marek Krajewski. Tak, którą, którą podejmujemy na e, co dzień. E, troszkę to wynika z tego, że jest to aktywność wybitnie e, towarzysząca, a więc e, no, nie zajmuje rąk, tak możemy powiedzieć, przy jej realizacji można robić w zasadzie każdą inną czynność. Ale trochę nas zasmuciło to, że to bardzo często jest też taka aktywność niezwykle separująca, znaczy podejmująca po to nie tyle, żeby coś słuchać, ale też, żeby czegoś nie, nie, nie słyszeć, żeby się odciąć od otoczenia, więc ten bardzo powszechny widok kogoś ze słuchawkami na uszach w przestrzeni publicznej, który kreuje swoją własną fonosferę, ale jednocześnie no, no nie uczestniczy w tym, co dookoła jest tutaj dobrą ilustracją tego, tego zjawiska. Nas ucieszyło szczerze mówiąc to, że całkiem dobrze się radio trzyma. Mniej więcej 50% Polek i Polaków słucha radia na różne, na różne sposoby, chociaż ono jest rzeczywiście najbardziej związane z tymi starszymi kategoriami społecznymi, nieco słabiej jest obecne w takich wyborach kulturalnych najmłodszych kategorii, najmłodszych kategorii jednostek. Tutaj już pan profesor Krajewski wspomniał o właśnie tym chyba najbardziej alarmującym wniosku, jaki płynie z raportu, to znaczy też sygnalizowanym w pewnym sensie w tytule aktywni i nieobecni. To znaczy, że to zainteresowanie i uczestnictwo w kulturze jest na mniej więcej poziomie 80%, czyli 80% respondentów jakąś aktywność związaną z kulturą podejmowało w badanym momencie natomiast bardzo rzadko to była y, aktywność społeczna i bardzo rzadko też związana z instytucjami kultury. Tak. Nie, nie Ta, nie to jeden się, także, hmm? tak mm -hmm. Marku, dawaj. N to może nie, profesor Nikolaj. Lewicki teraz, tak? tak? Um, tak, um, to jest jedny... ja bym powiedział, ja bym wystrzegał się słowa niepokojące. To raczej bym powiedział, że my mamy wyzwanie, żeby zrozumieć tę separującą rolę kultury, czy uczestnictwa w kulturze, może kultury to za duże słowo, znaczy w sensie nie chodzi o kulturę, o uczestnictwo w kulturze. I tutaj kontekstem jest to, że w Polsce jest ścisk w domach. Um, te praktyki separujące, szczególnie intensywnie wykonują te osoby, które mieszkają z innymi osobami, są dorosłe e, i wykonują to na przykład wieczorami po powrocie do domu. E, wydaje się, że to wskazuje na to, że kultura, czy uczestnictwo w kulturze służy skupieniu się na sobie, mm -hmm. wyciszeniu wielu bodźców z tej równoczesności, o której wcześniej mówiłem. Instytucje kultury w tym kontekście pełnią rolę odświętną. Są takimi wydarzeniami, które nas z powrotem łączą, integrują. Jest ich dużo mniej niż tej aktywności związanej z codziennością, z, tą czynność, z tymi czynnościami, które służą do, mówiąc w cudzysłowie, obsługi codziennego życia ale y, są dość powszechne. Nie dotyczą wyłącznie wybranych grup, na przykład odbiegają od takiego wzorca, że do muzeów wchodzą tylko osoby, które są wykształcone i mieszkają w dużych miastach. Ym, no a jednocześnie wskazują, że grozi niszowość instytucjom kultury. To znaczy, że jeśli one stracą połączenia i podłączenia do tych cyfrowych obiegów kultury, do tej równoczesności, która bardzo często jest um, um, pojawia się za pośrednictwem sieci cyfrowych, no to um, będą takimi przestrzeniami, fizykalnymi, które, yy, które no, będą dla specyficznych grup i pytanie w związku z tym, na czym polega publiczna rola instytucji kultury, które sobie zadajemy mm -hmm. w tym badaniu. A do tych instytucji, nawet jeżeli przy, przybierają one taką rolę odświętną, wybieramy się razem, czy też jednak osobno? To, czy, czy właśnie to uczestnictwo w kulturze w ogóle przybrało już taki wymiar jednostkowy, zindywidualizowany? Z tych naszych badań wynika właśnie, że te aktywności realizowane poza domem, czyli wizyty w instytucjach kultury, to są jednocześnie te czynności, w trakcie których najczęściej bierzemy udział wraz z innymi. Więc tutaj to jest pewien paradoks, że te instytucje jakby stają się coraz mniej ważne, rzadziej je odwiedzamy, ale ich rola rośnie, bo to no, zaczynają być jedyne miejsca, w których my spotykamy innych, w których aktualizują się więzi przyjacielskie i rodzinne, w których możemy doświadczyć członków mojej zbiorowości w sposób bezpośredni, poznać ich perspektywę widzenia rzeczywistości, ich systemy wartości, sposób postrzegania świata. Więc pewien paradoks raz jeszcze, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważna rola instytucji kultury, taka niedoceniana, bo zazwyczaj je uznajemy za miejsca, w których udostępnia się nam dobra kultury. Natomiast one dzisiaj moim zdaniem w tym takim zapośredniczonym bardzo mocno przez media świecie zaczynają odgrywać bardzo podstawową rolę dla aktualizowania się wspólnoty, dlatego żeby odtwarzały się więzi społeczne. Dodałbym jeszcze, że rzeczywiście z tych badań też wynika, że instytucje kultury odwiedzane są rzadko, ale w wyjątkowych dla jednostki momentach, ta wizyta jest też takim akcentem, który podkreśla niezwykłość wydarzenia albo jego ważność dla, dla jednostki, a więc bywając w instytucjach kultury świętujemy różne ważne dla naszej rodziny albo związków. Tak, tak, to wszystkie filmy na tak, walentynki. Tak jest. I wydaje mi się, że, że no możemy to obśmiać, natomiast wydaje mi się, że, że to jest bardzo ważna rola, zwłaszcza w takim kontekście laicyzującego się społeczeństwa. Bo może to, to porównanie instytucji kultury ze świątyniami jest zbyt daleko posunięte, ale pod względem funkcji i roli one zaczynają wypełniać dosyć podobną rolę. Mhm. Tak wydaje mi się, że to jest też bardzo ważny wniosek z naszych, z naszych, z naszych badań. Ja przyznam, że jeszcze zainteresowało mnie to, że w przeciwieństwie do badań czytelnictwa tutaj nie ma takiej dużej różnicy płciowej, bo właśnie przecież właśnie co roku omawiając badania czytelnictwa mówimy, no kobiety czytają, mężczyźni raczej nie i co z tym zrobić. Jeśli chodzi o taką ogólną, yy, ogólne uczestnictwo w kulturze, to tutaj nie ma takiej różnicy, prawda? Wydaje mi się, że kobiety są jednak troszkę bardziej aktywne kulturalnie. Natomiast różnica istnieje nie tyle w intensywności, co w sposobie tego, tego korzystania. W trakcie tych badań rzeczywiście zidentyfikowaliśmy takie typowo męskie formy uczestnictwa w kulturze. One najczęściej są powiązane z kulturą poradniczą z rywalizacyjnymi jakimiś formami kultury, takimi jak na przykład gry czy oglądanie sportowych streamów. Natomiast istnieje też istnieją też takie kobiece formy i gatunki uczestnictwa w kulturze. One są bardziej narracyjne, skupione na relacjach, więc kobiety jednak częściej oglądają filmy i seriale, na przykład czytają z tego powodu książki, Wydaje mhm. mi się, że ta, że ta różnica też polega na tym, jak to uczestnictwo w kulturze jest zakorzenione w takiej strukturze temporalnej, czyli w tym, w jaki sposób jest zorganizowana pod względem czasowym codzienność. Bo z tych badań naszych wynika, że kobiety są bardziej aktywne kulturalnie wyłącznie przed południami i dotyczy to tylko słuchania. Natomiast mężczyźni mają... Czas wolny, w którym mogą na wyłączność właśnie korzystać z kultury. Wydaje mi się, że to taki bardzo ciekawy jeszcze jeden z wymiarów nierówności, z którego wynika, że kobietom po prostu brakuje czasu na samorealizację, są przeciążone. Codzienność. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Chciałam właśnie odnieść do Forum Narodowego Obserwatorium Kultury, które dyskusja na temat raportu otworzyła. Chciałam zapytać, czy tam pojawiły się jakieś interesujące wnioski, może dotyczące właśnie roli instytucji kultury i tego, jak pracować nad ich zmianami? Myślę, że z taką ważną rolą, dodajmy jeszcze, że Obserwatorium Kultury przede wszystkim skupia osoby badające kulturę. I te osoby są świadome, że czasy, kiedy wystarczyło opublikować raport, pokazać go decydentom, minęły. Że mhm. zadaniem badających kulturę jest dostarczanie takiego języka, który będzie zrozumiały i wkomponowany w decyzje dotyczące miast dotyczące samorządów lokalnych, dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, a więc muszą zdobyć nowe kompetencje, które pokażą właśnie, że istnieje kontekst dla ich badań. I ten kontekst jest lokalny, jest zanurzony w świecie, w którym z instytucjami kultury konkurują platformy i różnego typu rozwiązania, które przede wszystkim są oparte na logice rynkowej. To jest też dość charakterystyczne, że jak wspomniałem, te osoby, które są aktywne w sieci, bardzo wierzą w taką sam sprawczość, y sukces. I są przekonane, że swoją ciężką pracą osiągną dużo. Czytaj na przykład dużą widzialność, która przekłada się na duże dochody. Hmm. I, I wydaje się, że, że, no właśnie, zadaniem Instytucji Kultury jest dostrzec to, że jeśli weźmiemy na przykład tę grupę, o której wspomniał Marek Krajewski, mężczyzn, którzy korzystają dużo z treści poradnikowych, no to okaże się, że oni uspołeczniają się jak to mówi socjolog, socjalizują do świata, no właśnie, przez literaturę poradnikową, przez treści poradnikowe dostępne w internecie, mhm. a nie przez edukację oficjalną i instytucje kultury. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom. Profesor Mikołaj Lewicki przed chwilą tę kropkę stawiał. Profesor Marek Krajewski był inicjatorem i pomysłodawcą powstania całego raportu. Raport aktywni i nieob obecnie kontekstowe badanie uczestnictwa w kulturze jest dostępny na stronach Narodowego Centrum Kultury w internecie. Mogą się Państwo z nim zapoznać. Bardzo zachęcam. Naprawdę niesamowite, niesamowicie ciekawe wyniki prezentują i również teksty interpretujące te wyniki Państwa. Uwadze polecam. Dziękuję Panom za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Johna Johnsona w wykonaniu Le harmonik pod dyrekcją Vincenta Dmestra. To już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego porannego spotkania, ponieważ niespełna cztery minuty zostały do godziny dziewiątej. Powiem państwu jeszcze tylko, że książkę Grzeszni Chłopcy tajwańskiego autora polecaną dziś przez Adama Widemana prześlemy panu Marcinowi z brzegu. Natomiast płyta tygodnia, nagrania Mikołaja Zgółki i Piotra Pawlaka z utworami kameralnymi Henryka Wieniawskiego trafią do pana Zbigniewa z miejscowości Otyń, a płyta Tadeusza Wieleckiego, jakby to powiedzieć do pani Hanny z miejscowości Ziemnice. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie przesłane maile, dziękuję za telefony i mówię Państwu do usłyszenia w imieniu porannego, wtorkowego zespołu Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Łoś, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Jutro poranek poprowadzi Marcin Pesta, a tymczasem zostaje z Państwem Magdalena Wojtulanis i wspólnie będziemy czekać na Marcina Majchrowskiego. Do usłyszenia. Autopromocja. Oto najprostszy przepis na udany odcinek klubu jazzowego. Trzech utytułowanych muzyków umieścić w studiu S4 Polskiego Radia. Starannie ustawić mikrofony i kamery. Pozostawić na 60 minut bez żadnego muzycznego planu. Stryjo to zespół, który tworzy kompozycje w czasie rzeczywistym. Improwizuje nie tylko solówki, ale każdą nutę od początku do końca. Dlatego każdy ich koncert jest premierowy, a każdy utwór wykonują tylko raz. Czy ta ryzykowna koncepcja sprawdzi się w klubie jazzowym? Przekonamy się już w piątek na Antenie Dwójki o 18, a w niedzielę na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Roch Siciński. Autopromocja.